Się na siłach, chociaż poza miadane nagrania są w następnej edycji, jeszcze mam szczegółów parę, idę w z 12 przez te lata się ucząc, przede wszystkim robię to dla siebie i dla bliskich, Pierdol co myślisz, jak nie chcesz to nie słuchaj, bo podchodzę poważnie do główna, które mam opisać Życie jest jak płyta, co chwilę nowa rysa, wierząc w marzenia chcą gdzieś zrealizować Nie masz dając gwarancji, musisz ciężko zapracować, uważaj człowieku, bo się łatwo rozczarować Uważaj człowieku, bo jeszcze łatwo rozczarować Nie podając się, trzeba wierzyć, próbować głowy w piasek nie chować, włożyć bo całego serca Przyłożyć się solidnie i zapomnieć o klesce, może to już czas, efekt wyłoni Ale nie mnie na to kurwa licza były momenty, w których bym wolał dostać mordę Na orkiestrze pomocy już na pewno nie wystąpię, nie odbroję numerów, nie będę kaleczył produkcji Do oryginalnej wersji przecież nie zrobię kaleki Przyjdzie taki dzień, że się ze wszystkim pożegnam Ale szansa jest niejedna Dam się jej otworzyć, tworzyć, próbować Próbować tworzyć kolejne drzwi otworzyć Wyciągnąć ręce po swoje Życie upartym szansę daje Nikt bez treningu mistrzem się nie staje Siedzieć, ręce założyć, wyjść za że kapnie samo za darmo jeszcze nic nie dano darmo w tym kraju nie ma nic za darmo za frigo to czasami biednych karmią a ja walczyłem o to gówno błaźniłem się równo czasami nie wyszło no to trudno ale lecę dalej bo pasja jest ważniejsza od porażek różnych kłopotów i niemiłych zdarzeń bez pracy nie osiągniesz marzeń pamiętaj bez pracy nie osiągniesz marzeń więc gdzieś mam jedno jednosezonowych raczy którzy myślą o sukcesie nie wkładając pracy ja walczyłem o to gówno Cieszyć jak śmierci, jeden brat może to potwierdzić Tece nie było jego sklecie, więc się streszczam Już nie jestem sam, więc wszystko dopieszczam Swobodnie, szerokie spodnie, tu o niczym nie świadczą Słowa są tu tarczą Prawdy niekłamane, L12, amen Niż wygląda, ja wyciągam ponad normę To dotyka psychiki, jeden duży mętlik w głowie Wszystko się gromadzi, stoi naprzeciwko tobie Jak sobie w życiu poradzę, Ciekawy jak się to ułoży Czy będę taki sam, jak na razie do tej pory W stu procentach zakręcony, nie wiem co mnie czeka jutro Kolejny dzień przegrany, Taki miałem całe mnóstwo Lecz próbuję się wykazać, i zostawić tego w tyle Gorszy, może lepszy, minimum w mojej skali Jeszcze się tutaj nie wali, samym sobą czasie zmierzyć To nie będzie takie łatwe Ludzi, których mijam przecież też trzymają trafę, bo nie dają Reagować w sci jeśli nie umiesz tu oddychać, sam dla siebie tlen, zatrzymaj Widzisz to miasto, w środku wielki blok z napisem makro De facto tak nazywam to swoje miasto Chodzę po nim drogą, klętą, straną różami Nikt za kulisami, tu nie liczy się z nami Bo nigdy na przymus, tylko zawsze z własnej woli Miasto mi nie służy, porażki czas pierdolić głaz to, czy pod najwyższą górę No cześć, dzień, co tam u Ciebie? No sieman. I ta sprawa jest? No jest, jest. Przyszedł byś bo kurwa nagrali byśmy. Co? Sobie. Przyszedł byś nagrać. No dobra, będę za 15 minut. No, dobrze na pewno, czekam. Nara. No cześć.